są informacje polskiego Radia 24. Są zdeterminowani i chcą pracować w TK. Czworo sędziów złoży jutro ślubowanie w Sejmie. Liban wyłączony z porozumienia o rozejmie na dwa tygodnie, w USA i Iran wstrzymują ataki. Ogień strawił hale hurtowni spożywczej niedaleko Warszawy. Przyczyna pożaru nieznana. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nowo wybrani sędziowie chcą rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Jutro w Sejmie ślubowanie złoży czworo sędziów, wybranych w marcu przez większość posłów. Na początku kwietnia prezydent przyjął ślubowanie od dwojga sędziów Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. Pozostali sędziowie, którzy do tej pory nie zostali zaprzysiężeni, postanowili sami zorganizować uroczystość. Tak mówił w radiowej jedynce wicemarszałek Senatu Maciej Żewno Polski 2020. Ten Trybunał Konstytucyjny od wielu ostatnich lat ma tak mało pracy w kwestii orzeczeń, że jest najsłabiej pod kątem ilości spraw funkcjonującym od wielu, wielu lat. Tak Trybunał nigdy nie funkcjonował i czas najwyższy to zmienić. I są sędziowie, którzy chcą pracować, bo dobijają się o to, żeby w końcu wejść do tego budynku i móc pracować. To chyba akurat świadczy o ich determinacji. Bezpośrednio po ślubowaniu nowi sędziowie wybierają się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiadomo czy uda im się tam wejść, przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Brutalna prawda niestety jest taka, że to prezes Trybunału Konstytucyjnego na końcu umożliwi faktycznie lub nie umożliwi tym sędziom, aby mogli wykonywać obowiązki orzecznicze. No, historia niestety zna takie przypadki, kiedy osoby stojące na czele określonych organów decydują tak naprawdę o tym, jaki format ten organ osiąga wskutek ich indywidualnych decyzji i działań. W połowie marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory prezydent nie zaprosił czworga z nich do złożenia ślubowania. Zgodnie z przepisami powinien to zrobić niezwłocznie. Rozejm zawarty między Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie dotyczy Libanu i ataków Izraela na cele proirańskiej grupy terrorystycznej Hezbollah, wyjaśnia prezydent Donald Trump. To oddzielna potyczka, mówił amerykański przywódca w rozmowie z telewizją PBC. Izraelskie wojsko kontynuuje uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie. Według libańskiego ministerstwa zdrowia zginęło co najmniej 112 osób, ponad 800 jest rannych. Iran może ponownie uderzyć na Izrael. Takie informacje przekazuje stacja Al Jazeera. Powołuje się na jednego z irańskich urzędników. To odpowiedź władz w Teheranie na największą od lat falę ataków na Liban. Więcej w relacji naszego wysłannika na Bliski Wschód.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 Strażacy kończą dogaszanie hali w Łomnej, niedaleko Warszawy. Z ogniem walczyło około 70 strażaków. Pożar spowodował znaczne straty przekazał na naszej antenie kapitan Paweł Plagowski ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Budynek cały objęty pożarem, oprócz tego pięć samochodów osobowych, które znajdowały się w bezpośredniej bliskości, również zostały objęte pożarem i spłonęły doszczętnie. W wyniku zdarzenia na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego pada na miejscu w miarę atmosfery, czy ewentualnie atmosfera pożaru, czy nie powoduje ewentualnych zagrożeń dla mieszkańców. Jak dodał strażak, jego koledzy kończą działania, przelewają gorzelisko, wynoszą nadpalone elementy, rozbierają też elementy konstrukcji hali, które uległy nadpaleniu. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. W województwie pomorskim powstanie metropolia obejmie trzy miasta – Sopot, Gdynie i Gdańsk. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Utworzenie metropolii pozwoli usprawnić zarządzanie miastami, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jest przyjęta po to, żeby lepiej koordynować rozwój regionu, przede wszystkim transport publiczny, inwestycje infrastrukturalne i sprawniej zarządzać całą aglomeracją, która obejmuje ponad 1,5 miliona mieszkańców. Myślę, że dla wszystkich jest oczywiste, że tego typu ustawy usprawniają życie mieszkańców. Według Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot dzięki tej ustawie uda się zintegrować transport publiczny, także zrealizować ponad 100 projektów. Dotyczą one m.in. budowy ścieżek rowerowych i modernizacji szkół. To były informacje Polskiego Radia 24. Tylko na zachodzie kraju będzie jutro pogodnie, w pozostałej części dużo chmur, na wschodzie popada przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, w rejonach górskich będzie sypał śnieg. Wciąż będzie zimno, w większości regionów około 5 stopni, na zachodzie około 9, w rejonach ziemi lubuskiej, i Dolnego Śląsku 10 stopni. 6 minut po godzinie 19.00. W Polskim Radiu 24. To jest wieczór w Polskim Radiu 24. Co polskie rolnictwo zyskało dzięki Unii Europejskiej i dlaczego część polskich rolników jest przeciwnikami Unii? O tym będziemy rozmawiać po godzinie 21. Wcześniej jednak zabieram państwa w bardzo egzotyczne miejsce. Co roku, 8 kwietnia, obchodzony jest bowiem Dzień Miłośników ZOO. To idealny dzień, żeby odwiedzić ogród zoologiczny i porozmawiać o roli, jaką pełni. To też okazja, żeby porozmawiać o pracy opiekunów zwierząt i poznać egzotyczne gatunki. Zagrożone wyginięciem. Zapraszam więc na wycieczkę. Do Zo. Zmiana klimatu.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 Pawle'a Kondgińskiego, więc w końcu dostaliśmy ptaki, które były no stare, wyeksploatowane, miały swoje problemy, samica miała takie szurpaty upierzenie, samiec miał zawieszki takie w bezruchu z nogą podniesioną, ale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 Byłem w wielu fajnych ogrodach, ale nie byłem jeszcze w, w San Diego, a podobno ogromnie mają dużo, lekarzy i duże dużo ośrodki rehabilitacji, więc to bym chciał kiedyś spełnić, spełnić to marzenie. W St. Louis byłem też mi się podobało, takie rzeźby różnych sponsorów sobie stoją, piękne te rzeźby. U nas też parę jest, ale na przykład w niemieckich ogronach, jak w Lipsku też to są takie gigantyczne, monumentalne, wspaniałe rzeźby z brązu jeszcze z przedwojny. więc no, chciałoby się i u nas. No, mamy tu tych rzeźb niedużych kilka, tylko ten Lefle, leżący i śpiący, to jest taki w miarę okazały, a to by to jakby tego nam brakuje, ale zieleń mamy wyjątkową i naprawdę zadbaną, więc warto przyjść do warszawskiego zo po to, żeby zwyczajnie odpocząć. Dzisiaj obchodzimy Dzień Miłośników zo, no i ogród zoologiczny to takie miejsce gdzie pewne zasady panują są miejsca, do których wejść nie można i chyba w takim właśnie jesteśmy razem z Olgą Zbonikowską w niezwykłej willi, willi Żabińskiej. Zresztą dzisiaj też, no, gdyby był tutaj ten właściciel tej willi, to by obchodził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 Wybieg. Ale jak to jest z ptakami, że one nie próbują stąd odlecieć?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 Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku Izraela na Liban. Po zrzuceniu 150 bomb, także na Bejrut, zginęło ponad 250 osób. Przeszło 800 jest rannych, podaje libańska obrona cywilna. Była to najbardziej intensywna fala nalotów od czasu, kiedy proirański Hezbollah dołączył do wojny. Celami uderzeń były siedziby wywiadu, biura wykorzystywane przez Hezbollah do planowania ataków. Według premiera Izraela, Izraela i prezydenta USA zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie dotyczy Libanu. Inne stanowisko przedstawia premier Pakistanu, kraju, który odgrywa rolę mediatora. Jak podkreśla, dotyczy ono wszystkich, w tym sojuszników, każdej ze stron. Władze Iranu zagroziły, że jeśli Izrael nadal będzie atakował Liban, to Teheran wycofa się z zawartego porozumienia. Ruch statków w cieśninie Ormus został wstrzymany. Od zawieszenia broni przez wąski przesmyk przepuszczono tylko dwa masowce. W kolejce na bezpieczne przejście przez Ormus czeka ponad 800 statków. Udrożnienie cieśniny było podstawowym warunkiem rozejmu dla Amerykanów. Według informacji od załóg statków, które znajdują się w cieśninie, irańskie wojsko ostrzegło, że szlak pozostaje zamknięty, a próby jego pokonania spotkają się z atakiem. Budowa połączenia drogi S3 z czeską D11 może przyspieszyć. Chcą tego Polska i Czechy ogłosili podczas wspólnej konferencji prasowej we Wrocławiu ministrowie infrastruktury obu krajów. Inwestycje mają być planowane z wyprzedzeniem, mówi minister Dariusz Klimczak tak aby nie powtórzyć sytuacji S3D11, tak aby nasze inwestycje spotykały się w jednym miejscu. Dla nas bardzo ważny jest ten łącznik bezpośrednio przy Lubawce, 3-kilometrowy. i Jego budowa zakończy się w listopadzie, o tym poinformował mnie pan minister Pednarik. Oba kraje mają też rozwinąć szybką kolej między Wrocławiem, Pragą a Śląskiem. W naszym kraju powstanie Krajowa Sieć Hematologiczna. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na ten cel 12 milionów złotych. Zostanie przygotowany standard opieki i diagnostyki hematologicznej, zapowiada Ministerka Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.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 33 minuty po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. A dziś kibice zobaczą kolejną odsłonę zmagań dwóch czołowych drużyn La Liga. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów spotkają się dziś Barcelona i Atletico Madryt. Ten mecz o 21, a komentarz już za pół godziny. A że sport to zdrowie, no to zadbajmy jeszcze o zdrowie właśnie. W szpitalu może być kolorowo, może być domowo i przytulnie. Oddział Intensywnej Terapii Warszawskiego Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA wprowadził zmiany, aby chorzy szybciej wracali do zdrowia. Czy to działa i czy wprowadzenie takich zmian było? Było trudne, proszę posłuchać. Samo zdrowie.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 To był program Samozdrowie w Polskim Radio 24, którego mogą Państwo posłuchać również w formie podcastu. Na stronie polskieradio24.pl w zakładce Antena mogą Państwo znaleźć na przykład rozmowę poświęconą szkodliwemu promieniowaniu UV. To oddziałuje na struktury oka przez całe życie, zwiększając ryzyko m.in. zaćmę. A po informacjach świat w powiększeniu, w którym pomówimy o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Reklama